To że kontaktuje się ze światem duchowym od wczesnego dzieciństwa. Miał zaledwie cztery lata, kiedy z zaświatów odwiedziła go dusza jego babci. Dorastając, Kle potrafił usłyszeć, poczuć i ujrzeć to, czego naturalne zmysły nie są w stanie doświadczyć. Dzięki tym zdolnościom jako nastolatek odkrył anielską siłę i miłość. Dzisiaj tyle ma 28 lat i jest jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. Posiada wyjątkową zdolność łączenia się z Ziemią oraz przedstawia nam idee aniołów i duchowości w całkiem innym świetle. Starożytną wiedzę duchową skutecznie wykorzystuje w nowoczesnym świecie, aby pomóc dzisiejszym czytelnikom. Kle przemawia do ludzi na całym świecie. Bilety na jego wystąpienia w Wielkiej Brytanii i pozostałych krajach Europy sprzedają się błyskawicznie. Tyle mieszka w Glasgow w Szkocji, gdzie prowadzi swój butik yoga i meditation studio, The Zen Den. Gra słów, z angielski VIP, very important person, tutaj jako, very important perception.